Cecharze, jestem od początku, pojawiłam się na pierwszym spotkaniu wspólnotowym, które było, odbyło się na Skarżewskiej w grudniu 2003 roku. Moje małżeństwo było bardzo trudne, wieloletnia separacja, bardzo kryzysowe, od lipca 2009 roku jestem wdową. Nie zakończyło się tak, jak ja sobie wyobrażałam, pojednaniem. Natomiast ja mam jakiś pokój w sercu, dużo się modliłam o mojego męża, o to, żeby jakoś Pan Bóg pokazał mu tą łaskę nawrócenia. No do końca nie wiem, bo umarł tragicznie na ulicy, nagle, więc do końca nie mam takiej świadomości, czy w swoim sercu pojednął się z Panem Bogiem. Natomiast mam tą głęboką nadzieję, że moje prośby zostały wysłuchane i że Pan Bóg okazał mu swoje miłosierdzie i mam nadzieję, że mnie też w tym momencie mojego przejścia to swoje miłosierdzie okaże. To jest nasza ikona, ikona Świętej Rodziny. i Dla mnie to jest zapis Bożego Planu na powołanie człowieka. Tak jak Pan Budzewicz dzisiaj nam mówił, że powołaniem, podstawowym powołaniem jest życie w małżeństwie i w rodzinie. I, i jak się jest młodym, jak się zawiera związek małżeński, to tak trudno to wszystko ogarnąć. Człowiek nie ma tej wiedzy jak to powołanie realizować. Natomiast dla mnie tutaj w tej ikonie jest tak fizycznie pokazany ten zapis, jak to powołanie realizować. Powołanie każdego z ludzi w małżeństwie i mężczyzny, i kobiety. Nie wiem, zwróćcie uwagę, jak Józef z Maryją są tutaj pokazani. Nam się jawi jako szczęście zakochanie. Jak się patrzymy sobie w oczy, jak czujemy tą akceptację w tym wzroku drugiego człowieka, w jego zachowaniu. A tutaj oni wcale na siebie nie patrzą. A czuje się tą niezwykłą miłość, jaka między nimi jest. To jest taki ten idealny wzorzec, który zawsze jest głęboko zapisany, przynajmniej w moim sercu. I zawsze chciałam, żeby ta moja rodzina, to moje małżeństwo właśnie tak wyglądało. Jak zaczynałam tę ikonę pisać, to jest kopia starej ikony, to moje małżeństwo wyglądało tragicznie. I przepłakałam co najmniej prawie cały okres wykonywania tej ikony, prawie trzy miesiące, bo nie mogłam się pogodzić z tym, że moje życie tak odbiega od tego wzorca, od tego mojego głodu, miłości i szczęścia małżeńskiego rodzinnego. No ale żeby to szczęście zrealizować, to właśnie to jest ten, ta cała trudność. Bo, po pierwsze, no, y, y, trzeba się rozstać z ideałem, takim ujęciem miłości jako zakochanie. I tu jest właśnie pokazane, że to jest ta miłość, która łączy dwoje ludzi. To musi być ten wspólny cel. Oni muszą dążyć w jednym kierunku. I, i bez obecności, że małżonkowie nie są tylko sami w tej relacji, że to jest trójkąt. I nawet jak odejdzie jedno z małżonków, to nigdy to drugie nie jest samotne. Tutaj jest Chrystus. I dla nas z tym. Świadkiem przymierza jest Chrystus. I w tym momencie, w tym naszym małżeństwie jest Chrystus. Jeżeli ja zostałam sama, to ja nie zostałam sama, bo mnie wspierał Chrystus. Długo do tego dochodziłam, uczciwie się przyznam, że ta świadomość dopiero mi przyszła niedawno ostatnimi laty. Jest tu pokazane, że tak. Mężczyzna jest jakby od tego świata zewnętrznego. Mężczyzna tak się to ukształtowało przez wieki, że lubił zdobywać, wychodził na zewnątrz, zdobywał to pożywienie. I tu jest ta właśnie trudna rola mężczyzny w małżeństwie. Bo kobieta ma taki naturalny, często dar oddawania się. A mężczyzna ma dar zdobywania i posiadania. I właśnie ta trudna rola dla mężczyzny, ażeby oddała swoją formę oddania się w małżeństwie, oddania się drugiemu człowiekowi, oddania się kobiecie, a nie tylko zawłaszczenia żony, rodziny. No i pokazane jest pięknie, jak Maryja ma do Józefa zaufanie, jakim... Taką, takie bezgraniczne tu jest pokazane to zaufanie do Józefa i jest coś takiego pięknego w Piśmie Świętym bardzo rzadko są cytowane słowa Maryi ale w momencie kiedy Chrystus zginął swoim rodzicom w Jerozolimie to Maryja się odezwała tymi słowami dokładnie nie zacytuję ale ojciec twój i ja bardzo się martwiliśmy czyli jak niezwykły szacunek dla męża nie stawianie siebie na pierwszym miejscu, tylko stawianie męża na pierwszym miejscu. Ja zawsze chyba miałam problem z tym właśnie szacunkiem dla mojego męża, z, z takim wsłuchiwaniem się w to, co on mówił. I myślę, że on też miał problem wsłuchiwania się w to, co ja mówiłam. Żeby to nie była walka, tylko wsłuchanie się i jakiś kompromis. No i ten wspólny cel realizuje się w naszym powołaniu do małżeństwa przez powołanie do rodzicielstwa. I to jest takie ważne, bo to osada człowieka, y, zmniejsza jego poczucie samotności w życiu, bo osadza go w pokoleniach, w rodzinie. Y, człowiek ma to poczucie takiej ciągłości życia. Nie tylko moje krótkie życie tutaj na tym świecie, ale każdy, każda rzecz, która dzieje się w moim życiu, to jest kształtowanie również mojej rodziny. To jest kształtowanie moich dzieci, to co również Pan Guzebic dzisiaj mówił, niezwykle ważne, że wszystkie moje decyzje później mają reminiscencję w życiu całej mojej rodziny. Mamy tutaj również dwa anioły po bokach. Ta ikona powstawała etapami. Pierwszy środek był poświęcony w Leśniowie na pierwszych naszych rekolekcjach, a później przyrosły do niej anioły. Tutaj mamy archanioła Gabriela, który z reguły w Piśmie Świętym y, zwiastuje powołanie człowieka, pomaga człowiekowi odnaleźć powołanie, nawet w najtrudniejszych sytuacjach w księdze Tobiasza, gdzie właściwie to życie rodzinne się na tyle nie układa, że, że ludzie pragną śmierci. On, a to przepraszam, Rafał, ojcorki, na, na rozrabiam, ale właśnie, że aniołowie są, są nam ku pomocy do tego, żebyśmy mogli, to Rafał zwestuje powołanie, Rafał może uzdrawić nasze relacje, natomiast tutaj go nie ma, a jest Michał, który jest niezwykłym obrońcą. No przepraszam, was, strasznie nabroiłam, ale tak jakoś nie, nie napisałam tego dokładnie wszystko. Teraz, ponieważ jakoś tak w naszej wspólnocie ta ikona jest jakaś taka no, jakoś się zadomowiła, to wykonuje takie małe kopie. I tutaj jest taka mała kopia, jest to w formie też takiej ikony podróżnej. I tutaj na tym tyle tej ikony, w tym miejscu jest zapisane zbaw ochron. I to są yy, Nasze takie najskrytsze chyba marzenia naszego serca, bo, bo pragniemy tej ochrony i pragniemy zbawienia. I te, to pragnienie zbawienia i tej ochrony Bożej jest dla naszego serca takim codziennym oparciem w walce o przyjęcie krzyża. zachęca nas do takiego przytulenia się krzyża. Tu jest również krzyż. I ten krzyż, krzyż przypominający nam śmierć Chrystusa, jednocześnie jest takim naszym krzyżem, krzyżem naszego życia. On tutaj jest tak zrobiony przywolitkowo przez Ele i on składa się z sekund, minut, godzin naszego życia. To wszystko się wplata, te całe chwile naszego życia wplatają się w ten krzyż. I w momencie, kiedy w jakimś tam chwili tego życia tkwimy, to nam się wydaje często bez sensu, jakiś tam bezład. ale to jest to podejście z bliska, ale z pewnego dystansu życia te wszystkie zdarzenia, stworzą przepiękną, misterną konstrukcję Bożego prowadzenia w życiu każdego z nas. Także możemy tego prowadzenia ciągle szukać i to się później, mam taką nadzieję, że to się później ułoży. Nawet przez te najtrudniejsze przejścia życiowe, przez te największe zagubienia, to później z czasem Szukając tego oparcia w Bogu to, to się ułoży, o może w taki piękny obraz jak ten <śmiech> krzyż skomplikowany co prawda w drobiazgach, ale bardzo piękny w całości. Na te rekolekcje przywiozłam również ikonę Chrystusa. Ona jest na naszych obrazkach. Długo zastanawiałam się jaką ikonę przywieźć na te nasze rekolekcje. Pomógł mi podjąć decyzję temat rozważań. Wybrałam ikonę Jezusa Chrystusa, najbierniejszego z wiernych. Wiernego miłości przez drogę niewyobrażalnego cierpienia, zdradę ogrójca, uwięzienia, ubiczowania, cierniem koronowania, wyszydzenia, osądzenia i ukrzyżowania. A imię Jego jestem, który jestem. Ta ikona pierwsza, którą wykonałam w technice tempery jajecznej, tak jak kiedyś wykonywano obrazy do XVI wieku, a obecnie ikony się wykonuje. Nie jest wykonana na solidnej desce. Oblicze Chrystusa malowałam na najbardziej nietrwałym podłożu, na kartonie. Jest to dla mnie symboliczne, bo Bóg stworzył mnie na swój obraz i podobieństwo, a jestem jak naczynie glniane. Był czas w moim życiu, gdy to naczynie rozbiłam, ale Chrystus nie dał mi zginąć, pokleił je swoją miłością. I mam nadzieję, że gdy wyszlifuję już te połączenia odłamków, moje naczynie zostanie wypełnione prawdziwą miłością. Miłością, która sprawi, że ludzie, których Pan stawia na mojej drodze, zwrócą się ku Chrystusowi, którego ja nie będę przesłaniać sobą. Uczę się dzisiaj dziękować za to rozbicie mojego glinianego naczynia, bo wyciekła z niego miłość ludzka, której owocem było samo zadowolenie i potrzeba zaspokajania moich ambicji i racji. Teraz proszę Pana o wypełnienie mojego naczynia tą miłością, która jest udziałem w nim. Ciągle stoi mi na przeszkodzie moja pycha. Chciałabym być wyjątkowa, wyjątkowo kochana i doceniana. A miłość Boża może mi być udzielona, gdy zrozumiem, że jestem marnym prochem. A jednocześnie tak bardzo kochanym przez Stwórcę. I dlatego szukam oblicza Pana Boga mego. Gdy patrzę na tę ikonę, gdy w świetle świec oblicze Chrystusa ożywa, wydaje mi się, że za chwilę się do mnie uśmiechnie. On mnie rozumie, jak nie jest w stanie zrozumieć mnie żaden człowiek. On wypełnia moje serce szczęściem, choć moje życie układa się zupełnie inaczej niż sobie wyobrażałam. Przywiozłam wam tę konę, bo może komuś z was pomoże wpatrzyć się w oblicze Chrystusa i niepojętą miłość, która jest udziałem w Nim i tylko Ona, jedna, jest w stanie wypełnić wasze zgłodniałe serca.